Witajcie moi drodzy! Co u was słychać? Jak wasze postanowienia noworoczne? Czy nadal kontynuujecie to, co sobie zaplanowaliście? Czy dążycie do swojego celu? Mam nadzieję, że nie poddajecie się i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby osiągnąć swój cel. Dziś opowiem wam historię człowieka, który... Zapłacił bardzo drogo Za swoje marzenia Jestem bardzo ciekawy Jak odbierzecie tę historię Co myślicie Na ten temat Zanim zacznę opowiadać Chcę podziękować jeszcze Za wszystkie listy Które od was dostaję W szczególności dziękuję Charlesowi ze Stanów Który opisał historię Swojej rodziny To bardzo wzruszająca opowieść o rodzinie, która wyjechała z Polski, z Kaszub do Ameryki, a konkretnie do miasta Winona. Myślę, że jest wiele osób, które mają podobną historię, którzy są dziećmi, wnukami albo nawet prawnukami Polaków, którzy przed wielu laty emigrowali z Polski. Pozdrawiam Was wszystkich. I chcę wam tylko powiedzieć, że jest mi niezwykle przyjemnie, że mogę pomagać wam uczyć się języka polskiego, języka waszych ojców, dziadków, pradziadków, że mogę pomagać wam odkrywać swoje korzenie. Jenny również napisała do mnie, że dzięki temu, że nauczyła się polskiego, może teraz rozmawiać ze swoją Kuzynką z Polski Takie wiadomości Zawsze dodają mi dużo siły Aby pracować dalej Dziękuję za nie Bardzo serdecznie Moi drodzy Czas już Rozpocząć naszą Opowieść W kwietniu 1992 roku 22-letni wędrowiec Christopher McCandles samotnie wyruszył w głąb dzikiej Alaski. To ostatnia wiadomość ode mnie napisał do przyjaciela. Teraz idę w dzicz. Christopher Spędził 110 dni mieszkając poza cywilizacją Nie odzywał się do swojej rodziny od dwóch lat Nikt nie wiedział, że tu jest Chris wiedział, że rodzice będą go szukać I starannie zatarł wszelkie ślady za sobą Po ponad 100 dniach zmarł Prawdopodobnie z głodu Lub z powodu zatrucia roślinami, które jadł Kilka tygodni po śmierci jego ciało Odnaleźli myśliwi Którzy przyjeżdżają tu polować na łosie Oprócz ciała Krisa znaleźli też Książki, które czytał Notatki, które robił Pięć rolek filmów i aparat fotograficzny, a także pamiętnik, rodzaj dziennika, w którym Chris opisywał najważniejsze wydarzenia każdego dnia. Jego historia opowiedziana w książce, a później w filmie, uczyniła go znanym. Chciał zniknąć, opuścić społeczeństwo, a stał się legendą. Co myślał młody chłopak, opuszczając swoich rodziców, porzucając wygodne życie, a nawet porzucając swoje imię i nazwisko? Czy to był rodzaj testu na przeżycie? Czy po prostu sposób na życie? Dziś przypomnę Wam jego historię: historię młodego chłopaka, który chciał uciec od społeczeństwa. Chciał żyć jak jego bohater Jack London. Chciał odpowiedzieć na wezwanie dziczy. Alaska miejsce dzikie i piękne jednocześnie było wyzwaniem dla dwudziestoletniego Krisa. Urodził się w typowej amerykańskiej rodzinie średniej klasy w latach siedemdziesiątych. Na zdjęciach rodzinnych widzimy go podczas wędrówek z rodzicami po górach, uśmiechniętego podczas wakacji na Karaibach. Są zdjęcia z uroczystości rodzinnych i z zakończenia szkoły. Chris był inteligentny i dobrze wykształcony. Ciemną stroną jego dzieciństwa były stosunki między jego rodzicami. Ojciec i mama często kłócili się. Chris bardzo przeżywał ciągłe awantury rodziców. Jego najlepszym przyjacielem była jego młodsza siostra Karin, którą opiekował się jak mógł najlepiej W 1990 roku ukończył szkołę z wyróżnieniem Potem postanowił wyjechać na wakacje Rodzicom powiedział, że jedzie szukać przygody, że musi teraz odpocząć byli przyzwyczajeni do jego wyjazdów, bo już wcześniej wyjeżdżał swoim starym Datsunem. Wyruszył na zachód. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Zniknął. Rozpoczął nowe życie. Przyjął nowe imię. Od tej pory zaczął nazywać się Aleksander Trump. Przez dwa lata wędrował po zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wiodło mu się raz lepiej, raz gorzej. Czasami czuł się samotny. Czasami nie jadł przez kilka dni. Chciał żyć bez pieniędzy i poza społeczeństwem. Jego rodzice byli nieszczęśliwi. Ich syn odrzucił ich i odrzucił ich styl życia. Szukał przygód. Szukał wyzwań Chciał żyć pełnią życia Nie potrzebował samochodu Nie potrzebował pieniędzy Domu Nie kontaktował się z rodziną Rodzice wynajęli prywatnego detektywa Który szukał Krisa, Ale nigdy nie udało mu się go odnaleźć Wiedzieli, że żyje Bo przekazał swoje pieniądze Dla organizacji humanitarnej 24 tysiące dolarów Wszystkie swoje oszczędności Ani policja, ani prywatny detektyw Nigdy nie odnaleźli Krisa, który po prostu zniknął Dopiero po odnalezieniu pamiętników Krisa i jego zdjęć Udało się odtworzyć dwa lata które spędził z dala od rodziny Najpierw pojechał swoim starym datsunem do Kalifornii Ale już na początku drogi musiał porzucić samochód Który został zalany przez powódź Wyjął wtedy ostatnie pieniądze, które miał przy sobie I podpalił je Wiemy to, bo zrobił zdjęcie Chris uważał, że pieniądze to zło i nic dobrego z nich nie wynika. Chciał żyć bez pieniędzy. W swoim życiu chciał koncentrować się na czymś zupełnie innym. Chris podróżował autostopem i pewnego dnia trafił na farmę w Dakocie, gdzie zaprzyjaźnił się z właścicielem i pracował przez kilka miesięcy przy żniwach. Tu, w małym miasteczku Carthridge, gdzie mieszkało tylko 200 osób, samotny wędrowiec odnalazł spokój i przyjaźń. Alex Super Trump odnalazł tu nową rodzinę. Od tej pory Carthridge Stało się jego domem Jednak marzenia o Alasce wciąż były żywe Aleksander Supertrump nigdy nie zapomniał o swoim celu Podróżował jeszcze przez półtora roku po Stanach Zjednoczonych Dotarł aż do Meksyku W końcu marzenie stało się rzeczywistością Dotarł na Alaskę W swoim ostatnim liście do przyjaciela Scarfridge napisał Może minąć bardzo dużo czasu Zanim wrócę na południe Jeśli ta przygoda zakończy się fatalnie I więcej nie usłyszysz o mnie Chcę tylko, żebyś wiedział, że jesteś Wspaniałym gościem Teraz idę w dzicz Alex. W końcu Alex dotarł do najważniejszej i najtrudniejszej części swojej podróży. W końcu dotarł na Alaskę. Jest sam, ma tylko kilka kilogramów ryżu, strzelbę, naboje i kilka książek. Nawet buty, w których chodzi, nie są jego. Są pożyczone. Niestety nie każda przygoda ma szczęśliwe zakończenie. Posłuchajcie, jak wyglądały dni spędzone na Alasce. Jim Gallian, Electric's Firebanks, podwiózł Aleksandra, który szedł na północ. Nie miał nawet porządnych butów. Weź moje buty. Oddasz mi je, jeśli przeżyjesz. W zamian za buty Alex oddał swój zegarek. Powiedział, że od teraz nie będzie mu już potrzebny. Był spokojny. Zadowolony, że będzie sam. Nie chciał mapy. Nie chciał wiedzieć, gdzie jest. Jaki jest dzień i która jest godzina. Jim Podwiózł Aleksa do starej, zapomnianej drogi, dawnego szlaku, który prowadził kiedyś do kopalni. To był koniec kwietnia 1992 roku, gdy Aleksa widziano ostatni raz. Wyruszył w nieznane, tak jak o tym marzył. To był jego. Ostateczny test. Po dwóch dniach Alex przeszedł przez rzekę Teklanika, która teraz w kwietniu była jeszcze skuta lodem. Czwartego dnia Alex znalazł porzucony autobus. Nazwał go magiczny autobus. To stary wrak, który służył myśliwym i stał tu już od ponad 25 lat. W autobusie był piecyk i łóżko Aleks dotarł tu ze swoim plecakiem W którym miał kilka kilogramów ryżu Strzelbę myśliwską, amunicję Kilka książek i trochę ubrań Chciał żyć sam, w dziczy Alaska to dzika kraina jest tu dość dużo zwierzyny, ale myśliwi często stają się tu ofiarami. Jest tu też wiele roślin, jagód, które można jeść. Jednak przeżycie w tym odludnym miejscu nie jest łatwe. Aleks był jednak zdeterminowany, żeby spędzić w samotności jakiś czas. Na autobusie powiesił swoją deklarację Ostateczna wolność Ekstremista Podróżnik, którego domem jest droga Podróżyje przez świat By w końcu zagubić się w dziczy Życie w głuszy, w dziczy To ciężka praca Musisz zbierać jagody polować, szukać pożywienia. Alex zrobił wiele zdjęć, na których widzimy, jak dawał sobie radę i jak wtedy wyglądał. Pisał też szczegółowy pamiętnik, więc wiemy dokładnie, co jadł każdego dnia. Polował na króliki, wiewiórki i inną małą zwierzynę. Pewnego dnia upolował łosia. Niestety nie potrafił szybko zabezpieczyć mięsa, które obsiadły muchy i złożyły w nim jaja. Mięso niestety stało się robaczywe i nie nadawało się do jedzenia. Minęły dwa miesiące i w lipcu udowodnił sobie, że może przeżyć w dziczy na Alasce, Zrozumiał również, że życie w samotności nie jest jego przeznaczeniem. Szczęście jest autentyczne tylko wtedy, gdy się nim dzielisz. Jestem gotowy, by wrócić do domu, napisał w swoim dzienniku. Wyruszył z powrotem szlakiem, którym tu przybył. Doszedł do brzegi rzeki Teklanika. Jednak strumień, który z łatwością pokonał w kwietniu, teraz był szeroką, groźną rzeką. Bez mapy Alex został więźniem zatrzymanym po złej stronie rzeki. Nie wiedział, że kilka kilometrów dalej była przeprawa linowa, na drugą stronę rzeki, która mogła uratować mu życie. Załamany wrócił do swojego autobusu. Po raz pierwszy w swoim dzienniku napisał Niebezpieczeństwo. Dzień 69. był oznaczony napisem Katastrofa. Rzeka jest niemożliwa do przejścia. Jestem samotny. Przerażony. Aleks zaczął szukać roślin, które mógłby jeść. Nie miał już ryżu. Od wielu dni niewiele jadł. Na zdjęciu, które zrobił, widzimy dużą torbę nasion, które zebrał, żeby później je zjeść. Nie wiedział, że roślina której korzenie już wcześniej jadł Ma trujące nasiona 30 dni później Dnia 96 Aleks pisze Ekstremalnie słaby Nie mam siły wstać Umieram Ale już cztery dni później świętuje setny dzień pobytu na Alasce Sto dni Zrobiłem to Ale w najgorszym stanie w moim życiu Śmierć zagląda mi w oczy Jestem uwięziony w dziczy Ostatkiem sił na drzwiach przyczepił kartkę Proszę o ratunek Jestem chory, słaby Bliski śmierci Nie mam siły iść To nie jest żart W imię Boga proszę o pomoc Dziękuję Christopher McCandles Nie wiemy kiedy stracił nadzieję Wycieńczony zmarznięty, Głodny Na pewno miał halucynacje Umieranie z głodu Trwa długo i jest bardzo bolesne. Chociaż miał strzelbę i naboje, to nie miał siły polować. Położył się na łóżku w autobusie i tam zmarł. 19 sierpnia 1992 roku. Przeżył 113 dni. W dziczy Dziewiętnaście dni później Sześciu myśliwych Przyjechało tu polować To oni odkryli ciało Ważył tylko trzydzieści kilogramów Jego buty Stały obok pieca Dziesięć miesięcy później Jego rodzice odwiedzili autobus Odnaleźli ostatnią wiadomość od ich syna To było ostatnie zdjęcie w aparacie fotograficznym Na zdjęciu stał uśmiechnięty Chris Był bardzo chudy W ręku trzymał kartkę z napisem Dziękuję Bogu za to, że miałem szczęśliwe życie Do zobaczenia Niech Bóg Was błogosławi. Chris McCandles miał 24 lata, gdy zmarł samotnie na Alasce. Od wielu lat wielu młodych ludzi odwiedza magiczny autobus numer 142, który nadal Stoi w tym samym miejscu Ludzie wpisują się do księgi pamiątkowej Robią zdjęcia i filmy Możecie zobaczyć na YouTube Jak wygląda to miejsce Zachęcam Was również do obejrzenia filmu Into the Wild Który powstał na podstawie książki Autorstwa Johna Krakauera Pod tym samym tytułem jeśli macie chęć, to możecie przeczytać tę książkę również po polsku. Z łatwością na pewno znajdziecie również angielski oryginał. Jestem ciekawy, co myślicie o tej historii? Czy to była głupota? Czy powinniśmy gonić za swoimi marzeniami za wszelką cenę? A może... Powinniśmy zapomnieć o marzeniach I żyć tak jak wszyscy inni Jestem bardzo ciekawy waszych opinii Zapraszam do dyskusji Wpiszcie w komentarzach jakie macie odczucia Myślę, że to bardzo ciekawe A zarazem jest to dobry pretekst Dobry powód, żeby napisać coś po polsku i to by było na tyle, moi kochani Dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś I tak jak zawsze Zapraszam na następne spotkania Zapraszam na stronę RealPolish i na Facebooka Trzymajcie się zdrowo, pa, pa. To był podcast RealPolish Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl